Don't stop. to Warszawa dziwko, a nie San Salvador. Bang. Mija cenny czas, wierzysz w taki sam Farmazon. Jak karma wraca, jak samara, co ją wracasz. Pierdalać na mazo, pierdalać na mazo. Jak chce, będzie oddasz się zagraniczniakom. Za tyle ile dadzą, za tyle ile dadzą Bo jesteś matów, którą do pisata którą do pisata, do pisata Bo jesteś do do Jak mówią po kadła w mieście takim jak Warszawa Człowieka zdobi prawda, a nie prawda Kiedyś byłeś braciak, ale czas pokazał Możesz wypierdalać, możesz wypierdalać Błaka, błaka, błaka, błaka, błaka, błaka, płaka, Błaka, błaka, błaka, błaka, błaka, błaka, sam się wypisałeś z bractwa Bo jesteś szmatą, którą zdobi szata, którą zdobi szata, którą zdobi szata. Bo jesteś szmatą, którą zdobi szata, którą zdobi szatan.